RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Dzisiaj porozmawiamy o wyrażeniu na własną rękę.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 Po ostatnich kradzieżach ludzie nie czekali na policję, tylko na własną rękę złapali złodziei. Na własną rękę. Naprawa samochodu jest bardzo droga. Postanowiłem więc na własną rękę nareperować samochód. Na własną rękę. Lepiej nie leczyć się na własną rękę, bo można sobie zaszkodzić. Na własną rękę. Niektórzy lubią uczyć się języków na kursach. Ja wolę uczyć się na własną rękę. Na własną rękę. Co znaczy na własną rękę? Gdy mówimy, że robimy coś na własną rękę, to znaczy, że robimy to samodzielnie. Jeśli robimy coś z własnej inicjatywy na własną odpowiedzialność, to znaczy, że robimy coś na własną rękę. Pamiętajcie, jeśli robicie coś bez pomocy innych, czyli samodzielnie, to znaczy, że robicie to na własną rękę. Dialog Kiedy jedziesz na urlop? Za dwa tygodnie jedziemy do Egiptu. Czy to jakaś zorganizowana wycieczka? Nie, nie lubię jeździć z biurem podróży. Wolę jeździć na własną rękę. To prawda, tak jest to wiele ciekawiej. Na własną rękę. To wszystko na dziś. Tym razem zajmowaliśmy się powiedzeniem na własną rękę. Moi drodzy, jestem ciekawy, czy uczycie się polskiego na kursach, czy na własną rękę. Zapraszam. Pisujcie do komentarzy jak uczycie się polskiego Ja wolę uczyć się języków na własną rękę Uczyłem się języka angielskiego w szkole i na kursach Ale prawdę mówiąc nie byłem w stanie porozumiewać się po angielsku Dopiero gdy zacząłem uczyć się samemu Na własną rękę Wtedy zrobiłem bardzo duże postępy Kochani, na dziś to wszystko, mówił do Was Piotr. Dziękuję Wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji. I jak zwykle zapraszam na następne. Pa, pa To był podcast Real Polish. Po więcej informacji, zapraszam na realpolish.pl.